To są informacje Polskiego Radia 24. Groźny incydent w Waszyngtonie. Donald Trump ewakuowany po strzelaninie na balu dziennikarzy. Przerwany start. Ranni pasażerowie w Indiach płonął silnik startującego samolotu. Ekonomista, dyplomata, założyciel Platformy Obywatelskiej nie żyje Andrzej Olechowski. Minęła siódma. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Mogłem być celem ataku, przyznaje Donald Trump. To po strzelaninie podczas kolacji korespondentów Białego Domu prezydenta USA ewakuowali agenci Secret Service. Służby bezpiecznie wyprowadziły też pierwszą damę Melanie Trump i wiceprezydenta J. Devansa. Napastnik, który otworzył ogień, nie zdołał dostać się do sali hotelu, w którym trwała gala. Niedługo później Donald Trump zabrał głos na specjalnej konferencji prasowej. Padło wiele pytań, między innymi czy to on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 Strzały padły niedługo po rozpoczęciu gali, gdy goście siedzieli przy stołach. Paniki nie było, ale niektórzy zaczęli wchodzić pod stoły, by się schować. Na sali był też korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Tak relacjonował to, co działo się chwilę po oddaniu strzałów. Wszyscy rozglądali się, nie wiedzieli co się dzieje i wtedy wbiegł do sali agent Secret Service z okrzykiem Get down, get down, czyli aby położyć się na ziemię, albo wiele osób weszło pod stoliki relacjonował na naszej antenie Marek Wałkuski. Jak przekazała policja, napastnik był uzbrojony w strzelbę, pistolet i wiele noży. Po zatrzymaniu trafił na badania do szpitala psychiatrycznego. Wiadomo też, że pochodzi z Kalifornii. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach, a także na antenie Polskiego Radia 24. Chwilę grozy na lotnisku w Delhi. W startującym samolocie linii Swiss zapalił się jeden z silników. Maszyna przerwała start, a pasażerowie zostali ewakuowani. Sześć osób zostało rannych, wszyscy trafili do szpitala. Samolot miał lecieć do Zurichu w Szwajcarii. Czy ktoś widział przebieg zdarzenia, a może ma kamerkę w aucie, która wszystko zarejestrowała? Śledczy szukają świadków wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka. Do tej pory nikt z nami się nie skontaktował, mówi Bartosz Kidian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Oczekujemy na zgłaszanie się świadków, przede wszystkim świadków naocznych tego zajścia. Do chwili obecnej takie osoby nie zgłosiły się do prokuratury ani do organów policji, więc ponawiam ten apel, bardzo prosząc wszystkich posiadających informacje na temat tego, jak to zdarzenie przebiegało o to, by nie wahali się podzielić z nami swoją wiedzą. Poseł Lewicy zginął trzy dni temu. Został potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Kierowca auta trafił do tymczasowego aresztu. Odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to do ośmiu lat więzienia. Znacząca postać i człowiek dialogu, tak politycy wspominają zmarłego Andrzeja Olechowskiego. To były minister finansów i były szef dyplomacji, a także jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej.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 Polityk miał 78 lat. Na koniec jeszcze Kamil Stoch o swoich planach na sportową emeryturę. Przypomnijmy, skoczek zakończył w tym roku karierę. Jak mówi, teraz zależy mu na podróżach, ale na razie nie wybrał konkretnego kierunku. Chciałbym zacząć jak najbardziej podróżować, zwiedzać różne miejsca, doświadczać kulinarnych przysmaków, które bardzo lubię. Nie wiem od czego zaczniemy, ponieważ dostaliśmy prezent, voucher od Polskiego Związku Nadczewskiego i sponsora Polskiego Związku Nadczewskiego. Także musimy sobie zaplanować dobrze z żoną. Kamil Stoch to mistrz olimpijski. Jego dorobek obejmuje m.in. trzy złote medale olimpijskie oraz brązowy medal drużynowy z igrzysk w Pjongczangu.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 To kolejny dzień z silnym wiatrem. Miejscami osiąga on prędkość do 85 km na godzinę. Uważajmy i śledźmy pogodowe komunikaty. Poza tym w pogodzie ochłodzenie maksymalnie 16 od stopni na północnym wschodzie do 11 w głębi kraju i 14 na południowym zachodzie. Na wschodzie początkowo opady deszczu, a w górach i na Podlasiu także deszczu ze śniegiem.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 A ten poranek rzeczywiście chłodny, więc jeżeli państwo wychodzą z domu, warto wziąć ze sobą cieplejszą kurtkę, być może nawet czapkę, a w niektórych miejscach kraju, tak jak słyszeliśmy przed momentem warto nawet zabrać ze sobą parasol. Chyba nie tego spodziewaliśmy się po tej wiośnie, no ale być może jeszcze niebawem będzie cieplej, a wystarczy na to poczekać. W każdym razie na razie musimy jednak cieplej się tutaj ubrać. Dzisiaj niedziela, 26 już dzień kwietnia mamy. Ja wspominałem już to 116, Dzień tego roku. Słońce w znaku Barana Wzeszło o 5.13 i zajdzie o 19.54 i ten dzień Potrwa 14 godzin I 40 minut, a ja już tutaj Mam w głowie kolejną myśl a propos właśnie Długości dnia, tego kiedy słońce wstaje Kiedy zachodzi, że jednak jest przyjemniej Nawet jak dzisiaj wstawałem Po czwartej do pracy I że za moment zrobiło się już jaśniej Na zewnątrz, to tak przyjemniej Chyba mam wrażenie, że więcej energii, a też kiedy Dzień dłuższy, no to więcej rzeczy Możemy z większą energią zrobić kto jeszcze dzisiaj obchodzi imieniny Marzena? Marcelin, Grzegorz, Piotr i Dominik. I kolejny raz tym osobom życzymy wszystkiego, co najlepsze. A teraz kolejne propozycje dla Państwa z naszej strony. Czasami jest tak, że te ptaki mi się śnią. Czasami jest tak, że te ptaki mi się śnią. Się kiedyś Gąsiorek, dzierżba gąsiorek, to jest taki ptak y, z Afryki, przylatuje do nas, ale dosyć późno, a szybko odlatuje. I przyśnił mi się, że zrobiłam mu zdjęcie, że go oglądałam w takim pięknym świetle, pojechałam niedaleko, tutaj Działdowa, za burkat i ten gąsiorek po prostu tam siedział. I ja wiedziałam, że to jest gąsiorek. I też z Karaską, na przykład doświadczyłam czegoś takiego niezwykłego. Ona mi się po prostu w nocy przyśniła i obudziłam się po takim wspaniałym jakby doznaniu. Ona była tak piękna, tak błękitna. Te pióra były błyszczące w takim pięknym świetle. I ja o pierwszej w nocy wstałam, a o trzeciej już jechałam na kurpie, bo wiedziałam, że zdjęcie tej kraski zrobię. Ja wierzyłam, że ona tam będzie i była i zrobiłam piękne zdjęcia. Zaczęło się właśnie w pandemii, kiedy zostaliśmy zamknięci. Ja jako pedagog również pracowałam w domu, spotykałam się na się z uczniami no ja jestem szczęśliwą posiadaczką domku jednorodzinnego i ogrodu. No i tak sobie któregoś dnia właśnie pomyślałam, że może by karmnik jakiś postawić na parapecie tuż przed moim biurkiem. No i zbiłam sobie sama z kilku desek. No bardzo prymitywny był to karmnik. No ale podsypałam ziarna. No i zaczęły przylatywać ptaki. I wtedy byłam zaskoczona, zadziwiona, jak wiele gatunków ptaków zaczęło się pojawiać. Niektóre były takie... Nawet bym powiedziała egzotyczne. Usiadł grubodziub, to taki ptak, którego w ogóle wcześniej nie znałam. Myślałam, że papuga komuś uciekła z domu. No i później zaczęłam w internecie szukać informacji, wiadomości. Moja córka kupiła mi album pierwszy o ptakach, więc pomyślałam, że może warto byłoby zacząć je fotografować. Ale o fotografii nie miałam żadnego pojęcia, zielonego pojęcia. Mieszkam w takiej dzielnicy typowo przemysłowej. Tutaj jest moja czatownia taka przydomowa, ogrodowa. Proszę bardzo, tutaj jest o moje siedzisko. Jak pada deszcz na przykład albo z jakichś powodów nie mogę wyjechać, to sobie tutaj siedzę. Tutaj się ptaki kąpią, tutaj siadają, tutaj troszeczkę jest mchu, więc piękne zdjęcia wychodzą. Tam mają też takie poidełko. Tutaj jest karmik dla dzięcioła, też dzięcioły przylatują zimą i wyjadają tam z tych dziurek. Teraz już jest pusto, bo już tak karmienie ptaków już się w zasadzie kończy, już nie potrzebują. O proszę zobaczyć jaka tam parka już leci ptaków. Kruki bawią się ze sobą. Patrzyłam sobie jednego takiego człowieka, którego zdjęcia mi się szalenie podobały, ale najpierw bałam się do niego odezwać, ale pomyślałam sobie, że jak on robi takie arcydzieła dosłownie, no to na pewno na sprzęcie musi się bardzo dobrze znać. No i któregoś dnia jednak się przełamałam, napisałam do niego. Okazało się, że bardzo mnie ciepło i serdecznie... Potraktował przyjął, rozmawiał ze mną. No i oczywiście bardzo szybko podał mi namiary, jaki powinnam kupić aparat. To był taki prosty, kompaktowy aparat, aczkolwiek z dobrym szkłem. No i z czasem zauważyłam, że te zdjęcia zaczęły być coraz lepsze. No codziennie to robiłam. No i później jakieś marzenia się takie pojawiły, żeby właśnie jak się skończy pandemia, żeby wziąć ten aparat yy, i wyjść w teren. Ja tylko pieska wypuszczę. Proszę wejść, ja sobie tu pierwsza. Oskar, chodź. Oseczka, chodź. No chodź. Nie, nie, nie. Tu, na dwór. No idź na dwór. Nie chcę żebyś to było gościa, zobaczyła. Biurko było tu. No i tu miałam taki widok. O, proszę tutaj. Cały czas ptaki się poruszają, no ale jak się pojawił karmnik, no to po prostu tu się ruch zaczął robić. I, I to dla mnie tak, no rzeczywiście, terapeutycznie, o proszę zobaczyć. Tam na płocie siedzi rudzik, tam prosto na fundamencie starym siedzi rudzik. Ma tutaj taki, o teraz, o, o, o, tutaj jeszcze podsypane ziarno mają. Sikorka bogatka. Ich jest najwięcej. Tutaj też mam troszeczkę wydrukowanych ptaków. tak? To są moje zdjęcia, ale one są na takim zwykłym papierze. No i to są na przykład zdjęcia, które y, czasami w sesjach terapeutycznych pokazuję, bo się okazuje, że może to być pomocne. Na przykład łabędź, który y, jest takim brzydkim kaczątkiem na początku, a później przeradza się w pięknego, dostojnego, odważnego ptaka. No to też jest właśnie miejsce na to, żeby osoba, żeby ten obraz był pomocny w budowaniu poczucia własnej wartości. Docenienia tego, że ta preferowana przyszłość może być piękna. Ja po prostu czasami te obrazy wykorzystuję, one są jakby pomocne że są ptaki dominujące, że są ptaki żyjące y, samotnie bardziej. Wtedy jest taka przestrzeń, żeby zadać pytanie, na przykład jaką cechę ty odnajdujesz w sobie z tego ptaka. I się okazuje, że te cechy są. Tutaj jest na przykład myszołów wersja jasna. Też bardzo rzadki ptak. To akurat w Welskim Parku Krajobrazowym udało mi się sfotografować. Jest przepiękny, biały. No tutaj myszołów y, już z czatowni. No jesteśmy w miejscu mojej pracy w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie. Ze szkołą związana jestem od wielu lat. Jestem autorką warsztatów z komunikacji interpersonalnej, ponieważ jestem trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych, ale zauważyłam, że warto było odpowiedzieć na potrzeby takie współczesne. I przyszedł taki moment, że dorzuciłam właśnie do tych warsztatów z komunikacji elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. I tam się znalazła na przykład sztuka komplementowania, wydobywanie zasobów. A w tym roku po moich tych doświadczeniach takich właśnie dodałam elementy ornitologii terapeutycznej. Z moich obserwacji, mojej pracy pedagogicznej no, mogę stwierdzić, że pojawiło się więcej stanów lękowych, stanów depresyjnych. Czasami było tak, że sami nie chcieli kontaktów. Tęsknili jakby za, za tym momentem pandemii, no, co było nienaturalnym procesem. Pani pozwoli, że ja tutaj w, w książce Ornitologia terapeutyczna, jest to w ogóle książka, którą ja się zainteresowałam, kiedy już fotografowałam ptaki, bo ja też zauważyłam, że jak na mnie to zaczęło działać, jaki to miało wymiar terapeutyczny, obserwacja ptaków i fotografowanie tych ptaków. I też tutaj y, mogę dodać, że byłam w bardzo trudnym okresie swojego życia, takim osobistym, prywatnym i zobaczyłam, że to mi zaczęło pomagać. Psychiatra Sławomir Murawiec w swojej pracy z pacjentami stosuje ornitologię terapeutyczną i napisał właśnie książkę taki zdrowie psychika. I to jest w ogóle pierwszy podręcznik, do którego ja sięgnęłam stricte naukowa, to jest pozycja i tutaj jest zamieszczone takie zdjęcie młodzi ludzie ze smartfonami i jest ono podpisane przyszłość ptasiarstwa i terapii. Jest coraz większe zamknięcie na relacje i właśnie prowadząc te warsztaty z komunikacji interpersonalnej, to wychodzi jak młodzi ludzie są zamknięci na komunikację i mają też problemy z rozpoznawaniem własnych uczuć. To nie jest tak, że to się pandemia skończyła. To wiele lat jeszcze potrzeba, żeby zaczęli ludzie z tego wychodzić. Nowoczesne technologie, one będą powodowały, że ci ludzie będą potrzebowali pomocy specjalistycznej. Nie już potrzebują, a będą potrzebowali jeszcze bardziej. A sprzęt, proszę pani, to jest tu. To jest pierwszy aparat. To jest ten prostuch, z którym zaczynałam. E, aparat kompaktowy, który przestał mi wystarczać w pewnym momencie. E, natomiast, no tutaj jest już ten aparat. Poważny aparat, tak? I to jest właśnie Nikon D850 i obiektyw 500K. A te barwy ochronne to... A to są takie właśnie futerały, które chronią jakby sprzęt, ale też maskują, bo jak czarny to go widać, a jednak to jest taka maskująca ochrona. To muszę panią jeszcze zaprosić do mojej sypialni, ale to też muszę pokazać, bo mam swoją sypialnię... I tutaj mam ptaki z mojej pierwszej wystawy. I ja po prostu jak zasypiam i się budzę, to zawsze na nie patrzę. To była duża wystawa, bo było ponad 60 plansz, nazywała się Ptaki Warmii i Mazur i była na zamku Działdowskim w Galerii Akwarium i w Miejskiej Bibliotece Publicznej. To, by, to w zasadzie to są jedne z pierwszych moich zdjęć. Tutaj też jest taki ciekawy ptaszek. To jest czeczotka, która przylatuje też w okolice Działdowa yy, z obszarów podbiegunowych i pozwoliła mi podejść do siebie na pół metra. Ja w śniegu dosłownie klęczałam, a ona sobie gdzieś tam skubała i udało mi się zrobić zdjęcie tej czeczotki. Jeszcze nie wszystkie przyleciały dopiero będą przylatywały tak w kwietniu w maju przyloty się zaczną tych najpiękniejszych gatunków bo y, dudek przyleci y, żołny przylecą. Y, no zobaczymy czy kraska przyleci głównie tam jeżdżę żeby drapieżniki y, fotografować bo to jest najtrudniejsza dziedzina w fotografii tej ptasiej bo drapieżniki y, one są wyczulone na ruch. No i dlatego właśnie yy, pokażę czatownię. Yy, to nie jest moja czatownia. To jest czatownia, z której y, pozwolono mi korzystać. Zbudowali ją dwaj panowie, tacy fotografowie też przyrody. Nie, niekoniecznie ptaków. No i sobie tutaj przyjeżdżam w każdej wolnej chwili. No ale najgorsza była zima, bo y, było minus 15. Ja sobie też postawiłam takie zadanie, że ja tam muszę dotrzeć do tej czatowni. Śnieg był do kolan, więc musiałam się przebić. Pokonać dwa głębokie rowy, no to do pasa w siek wpadłam. Kruk tutaj leci. No ale dotarłam i powstały przepiękne zdjęcia właśnie drapieżników. Tutaj na tym polu właśnie była facelia posiana w tamtym roku. I tutaj właśnie odkryłam przepięknego ortolana. No i na tej faceli siadał. Także zdjęcia bajkowe wyszły, artystyczne. Duży? Ortolans? To jest mały, mały ptaszek, taki wielkości wróbla, ale ma upierzenie takie, yy, dużo żółci, taki trznadlowaty, ale różni się od tych innych ptaków. I na nieszczęście jest smaczny chyba, tak? I na nieszczęście jest smaczny, bo we Francji po prostu zjadają jako wykwintne danie w ekskluzywnych restauracjach, co jest skandaliczne. To zapraszam. O, jakiś trznabel chyba się odzywa. Teraz przy wietrze, bo jest wiatr, to tak ptaki są mniej aktywne. nie? Ptaki lubią słońce i bezwieczną pogodę. Córka jak przyjeżdża, no to staramy się dużo czasu i właśnie córka pracuje w Krakowie. Też zauważyłam, że ją chyba zaczynam powoli zarażać tą swoją pasją, bo nagrywa ptaki, robi jakieś tam zdjęcia komórką i za zauważyłam, że zaczęła mieć wiedzę na temat ptaków i że to ją bardzo wciąga. I ja bym chciała, żeby ona kiedyś po prostu też fotografowała ptaki. Tym bardziej, że ona też jest lekarzem psychiatrą i mogłaby w swojej pracy też to, tę ornitologię terapeutyczną jakby wdrożyć zaszczepić. Tutaj sobie chcę latem zrobić zejście takie yy, muszę jak już pana poprosić żeby mi tutaj się wkopał troszeczkę i tu będę mogła obserwować zimorodka i piękne zdjęcia tu mogą powstać. Tam z tamtej strony jakąś gałąź albo jakiś palik mu wbije i na pewno będzie siadał wtedy. Także będę go miała w zasadzie na kilka metrów o się odezwała. Tu jest moje królestwo, proszę. To znaczy nie moje, z którego korzystam, ale to jest miejsce, gdzie naprawdę piękne zdjęcia powstają. Tutaj siadają te wszystkie ptaki. I tutaj siadają myszołowy. Tutaj na tych gałęziach siadają myszołowy. Tutaj na tym kikucie też mi siadają. A czatownia no wygląda tak. Wejdziemy sobie do czatowni. Proszę bardzo, ja tutaj odsunę trochę, o, tu nie ma myszy teraz o tej porze, o, to drzwi pani może zamknąć, bo nie będzie tak wiało. No i tak, sobie to odchylam, tutaj te frędzelki. Zielone? Zielone, tak. Już mamy tutaj widok na ten cały teren. Tutaj stawiam statyw, aparat ustawiam, herbatkę, poduszka. I sobie tu mogę siedzieć cały dzień i zapominam o wszystkim. Jestem skupiona tu i teraz. No i czekam, czekam, czekam. No i wtedy jak siada myszołów, bo tutaj głównie właśnie myszołowy się pojawiają, to nie mogę wykonać żadnego ruchu. Nie mogę oczami nawet ruszać, bo on wszystko widzi. No ale jak zacznie jeść zimą, no to tak dokarmiałam je też tutaj troszeczkę. Jak zacznie jeść, to już można przez telefon rozmawiać. On już nie reaguje. Wtedy piękne ujęcia powstają. Pokażę pani parę zdjęć z tej czatowni. Jak to wygląda? No na przykład to jest z tej zimy. Piękny. Tutaj siedział, nie? Z ptakami jest tak, przynajmniej u mnie, że ja mm, pamiętam, y, że wyostrza się pamięć, wzrok się wyostrza i ja zdjęcia, które wykonuję, to ja pamiętam okoliczności, gdzie było to zdjęcie zrobione i pamiętam, jakie towarzyszyły mi emocje i uczucia. Y, profesor właśnie Murawiec mówi, że śpiew ptaków powoduje, że nasz mózg wchodzi na wyższe piętra, że inaczej zaczyna działać i że w lesie, doświadczając właśnie tej natury, porządkują nam się myśli i znajdujemy rozwiązania problemów, których wcześniej nie potrafilibyśmy znaleźć. Ja tego też doświadczam. Jak mam jakiś problem, bardzo poważny problem, jakiś życiowy, nieważne, idę do lasu i tam pomysł przychodzi. Co mam zrobić? jak mam się zachować, jakie podjąć działania i tak dalej, tak żeby sobie pomóc. To się stało tak, no, tak dynamicznie to się stało, to się stało nagle, bo ja zaczęłam odczuwać tak, takie głębokie szczęście, ja się poczułam szczęśliwa. Zaczęłam inaczej patrzeć na świat, że, że on jest taki piękny, taki kolorowy, że on mi takie ukojenie daje. Później doszły też różne relacje z ludźmi, którzy to robią, pogłębianie tej wiedzy, wymiana tych doświadczeń. Jakość życia się zmieniła przede wszystkim. Obcowanie z ptakami uczy niesamowitej pokory, bo czasami jest tak, że pokonuje jakiś trud. Czasami to są bardzo ciężkie warunki. Tak jak na przykład żołny fotografowałam, to w bardzo wysokiej temperaturze było bardzo gorąco, kilka godzin pod siatką, więc ja wyszłam cała mokra. No ale nagroda była, tak? A czasami jest tak, że poniosę taki trud i wracam z pustą kartą i nic nie ma. To ptak decyduje, czy przyleci, czy nie przyleci, siądzie, czy nie siądzie, ale też uczą cierpliwości, determinacji. Jak mnie kiedyś ktoś zapytał, ile musisz siedzieć, żeby ten ptak usiadł, to odpowiadam tak długo, aż usiądzie. No i od ptaków można uczyć się pewnych też zachowań. Jastrząb jest tym, który atakuje, który dominuje. Więc są sytuacje w życiu, gdzie trzeba być tym jastrzębiem i trzeba zadbać o własne terytorium, a czasami trzeba być raniuszkiem. Ja też lubię opiekować się ludźmi. Jak podglądam raniuszki, co są w ogóle jedne z moich ukochanych ptaków, to też się uczę od nich, jak pomagać ludziom, jak się opiekować, jak wspierać, bo one takie po prostu są i one mają też emocje i na moich niektórych zdjęciach widać emocje ptaków. Ktoś powie, że, że ja przesadzam, nie przesadzam. One mają emocje, ptaki. To nie, to nie jest tylko zdjęcie, że on siedzi gdzieś tam na gałęzi, tylko tam widać coś więcej w tej fotografii. Radość, wyczekiwanie, odchylenie głowy w stronę słońca, ustawienie się. Ten ptak widać, że jest szczęśliwy, że jest spokojny. Więc widać emocje, tak samo jak u ludzi i u innych zwierząt. O, proszę zobaczyć. To też jest stąd. To minus 15 było, jak robiłam to zdjęcie. On mi usiadł tutaj i no siedział dosyć długo. O, tutaj też. Patrzy mi prosto tak w, w obiektyw, widać każde piórko. Tutaj do tej czapli się położyłam w bagnie, dosłownie. Ona się kąpała, szyję ma taką nastroszoną. A tak chciałam zrobić jej zdjęcie, a też ona jest bardzo czujna, bardzo i ja... Normalnie w takie szuwary, w błoto się położyłam. No ale udało się. O, no, tutaj właśnie tego typu zdjęcia bardzo lubię. Takie właśnie w wodzie, jak się odbija ptak, nie? Piękne. O, o to zdjęcie mi chodziło. Że praktycznie cała się odbiła, czapla siwa. I co? I wtedy pani naprawdę myśli tylko o tym? I... Tylko. Tylko wyłącznie. Ja po prostu, no właśnie to jest tak, takie ciekawe, że nawet je, jeżeli człowiek doświadcza y, różnych trudności, problemów, to obserwacja ptaków powoduje, że ja wyłączam się i ja się nie muszę starać, to się samo dzieje. Jestem przekierowana całkowicie na tę czynność, którą wykonuję nie? i dlatego mogłabym to robić godzinami, siedzieć godzinami i do domu najlepiej nie wracać. No ale wiadomo, głód... Zimno, obowiązki, tak. O, no i teraz proszę zobaczyć. Ja mówiłam o emocjach, tak, o różnych zachowaniach. No, przysiął się drapie, ma odruch, że, że go coś tam swędzi. Też udało mi się takie zdjęcie. Śmieszne, tak. To jeszcze, właśnie, też takie zdjęcie pani pokaże, które na wystawie było. Yy, to nie jest tylko zwykłe zdjęcie ptaka. Jakim ptakiem chciałaby pani być? To zależy od sytuacji, a tak sobie dzisiaj pomyślałam, że pani to pytanie mi zada. Czasami jest tak, e, że jestem orłem, bo orzeł lata pojedynczo, bo ja jestem samodzielna, jestem odważna, jestem też osobą taką strategiczną, że jak coś sobie zaplanuję, no to y, myślę nad strategią, no, a innym razem jestem takim raniuszkiem, kiedy muszę się zaopiekować, zatroszczyć czy to o bliską osobę, czy o kogoś w szkole z uczniów. To kocham, się czuję szczęśliwa. To jest, to jest wejście w taki transcendentny świat, taki głęboki świat. Trzeba przyznać, że to piękna opowieść zamieszczona w reportażu Alicji Kulik między Orłem a Raniuszkiem. Kolejne tematy teraz w Polskim Radiu 24 przed nami. Kiedyś przez myśl, drogi słuchaczu, przeszło Ci, żeby założyć własną firmę, to my w Studiu Wiedzy proponujemy know-how, jeśli chodzi o własną działalność w sieci. Bo nasza obecność online, poza tym, że jest konieczna, to może decydować o sukcesie albo o porażce. Skuteczna strategia e-biznesu. O tym już jutro po 10 w audycji Studiu Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam. Autopromocja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 Jest już 7.31, czas leci, a my przenosimy się ponownie do Stanów Zjednoczonych za ocean, aby przypomnieć o sytuacji bardzo niebezpiecznej, która miała tam miejsce. Przypomnijmy, uzbrojony napastnik wtargnął do hot, holu hotelu Washington Hilton w Waszyngtonie. Podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, w której uczestniczył prezydent Donald Trump, agenci Secret Service obezwładnili mężczyznę. Strzały rozległy się niedługo po rozpoczęciu gali, a zdarzenie miało miejsce na korytarzu. W internecie możemy już zobaczyć, w mediach zobaczyć filmiki też z tych wydarzeń, z tego zdarzenia. Napastnikowi nie udało się wtargnąć do środka. Według policji był uzbrojony w pistolety i noże, a okoliczności zdarzenia są wciąż wyjaśniane. Nie jest jasne do końca, czy udało mu się oddać strzały, czy strzelali tylko agenci Secret Service. Kolejne informacje, o których wiemy, to prezydentowi Trumpowi i jego żonie Melanie, ani nikomu innemu. Z uczestników gali nic się nie stało i to jest Najważniejszych informacji. Dwie godziny później wciąż w smokingu prezydent pojawił się na konferencji prasowej w Białym Domu, wyraził przekonanie, że on był celem ataku. Tutaj cytat: kiedy popatrzycie na ludzi, którzy są celem zamachów, to są ludzie bardzo wpływowi, to są wielkie nazwiska. Czuję się tym zaszczycony, powiedział Donald Trump. Potencjalny zamachowiec, ma 31 lat, jest mieszkańcem Kalifornii. Tak jak wspominałem Państwu wcześniej, jego motywy nie są do końca znane. Na samym początku naszego spotkania o poranku w Polskim Radiu 24 łączyliśmy się w tej sprawie z Markiem Wałkuskim. On był na miejscu tych zdarzeń. Będziemy też słowa Marka Państwu na pewno jeszcze przypominać. On szeroko tutaj zrelacjonował to, co się wydarzyło, jak to wyglądało na miejscu z jego perspektywy. Następnie był profesor Tomasz Płudowski, na naszej antenie Amerykanista, który trochę szerszy kontekst nam pokazał i będą również w Polskim Radiu 24 w naszym poranku kolejni goście, z którymi również na ten temat porozmawiamy, więc warto pozostać z nami, a my zostajemy przy tematach międzynarodowych teraz na naszej antenie, ale my zmienimy trochę oblicze i trochę ton tych tematów międzynarodowych.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 I wcale nie chodzi to tylko o praktykowanie wiary. To preserve the Christian character doesn't mean Tu nie chodzi tylko o święte miejsca. Oczywiście to wszystko bez bazyliki Bożego Grobu, Getsemani czy Drogi Krzyżowej nie ma sensu, ale obrona chrześcijan oznacza także codzienny sposób życia, szkoły, rodziny, i dzieci. Chrześcijaństwo oznacza wspólnotę w każdym aspekcie życia. All the different activities, the children. Christian character means Christian community in all the different aspects of its life.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 Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Autopromocja. Już dzisiaj po godzinie 11.05 głębia ostrości audycja o fotografii. Zarówno ja, jak i Wojciech Zaręba, mój gość, zapraszamy. To będzie opowieść fotograficzna o Ganie na antenie polskiego radia. Dzisiaj po godzinie 11.05 i Ganie Wiadomska. Promocja.